Zapraszamy na aktualności. Jedynki. Izabela Kuczyńska. I Olaf Warzyński. Rosyjska armia atakuje Ukrainę. Wojska nacierają ze wschodu, południa i północy. Są ofiary ostrzałów i nalotów. W całym kraju obowiązuje stan wojenny. W Brukseli seria spotkań w sprawie agresji rosyjskiej obraduje Rada NATO wieczorem. Nadzwyczajny szczyt z udziałem unijnych przywódców. Także polskie władze rozmawiają o scenariuszach dalszych wydarzeń. W BB nie trwa narada prezydenta z rządem. Rosja zaatakowała Ukrainę. Ukraińska Straż Graniczna informuje również o atakach ze strony Białorusi. Władze w Kijowie informują, że kolumny rosyjskich wojsk przekroczyły wschodnie, południowe i północne granice kraju. Większość ukraińskich miast znalazło się pod ostrzałem rosyjskich rakiet, które trafiły w ukraińskie cele wojskowe. W Kijowie od świtu słychać odgłosy wybuchów i syreny alarmowe. Atak na Ukrainę poprzedziło nocne wystąpienie prezydenta Rosji. Władimir Putin ogłosił, że celem operacji jest ochrona ludności. W wystąpieniu telewizyjnym Władimir Putin poinformował o rozpoczęciu, tu cytat, specjalnej operacji wojskowej. Oskarżył ukraińskie władze o dokonywanie ludobójstwa na wschodzie kraju. Chcemy doprowadzić do demilitaryzacji i denazyfikacji Ukrainy i wymierzyć sprawiedliwość tym, którzy popełnili zbrodnie na cywilach, w tym obywatelach Federacji Rosyjskiej. Zarówno władze w Kijowie, jak i Zachód wielokrotnie zaprzeczały twierdzeniom o ludobójstwie i nazywały takie słowa Putina kłamstwem, które ma wywołać pretekst do wojny. Prezydent Ukrainy Wołodymir Zełański w nagranym jeszcze w nocy oświadczeniu zapewnił, że władze działają i zaapelował o spokój. Bez paniki. Nie panikujmy, jesteśmy silni, jesteśmy gotowi na wszystko. Wygramy, bo jesteśmy Ukraińcami. Chwała Ukrainie. Sława Ukrainy. alarmowe i eksplozje słychać w większości ukraińskich miast. Rakiety spadły m.in. na lotnisko w Kijowie, a ruch lotniczy nad całą Ukrainą został wstrzymany. Z Kijowa wyjeżdżają tłumy Ukraińców. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Rosyjskie wojska atakują ukraińskie miasta z różnych kierunków, w tym od strony okupowanego Donbasu i Krymu. Ukraińskie MSW informuje o ofiarach śmiertelnych ostrzałów i nalotów. Są doniesienia o co najmniej ośmiu osobach, które zostały zabite i dziewięciu rannych. Wśród ofiar jest 17-latek, zabity w obwodzie hersońskim i osoba, która zginęła w ataku lotniczym na miasto Browary w obwodzie kijowskim. Na terenie całego kraju obowiązuje stan wojenny prowadzony przez prezydenta Wołodymyra Załańskiego. Kijów apeluje do świata o natychmiastowe sankcje na Rosję i o powstrzymanie napaści na Ukrainę. W tej sprawie w kwaterze głównej NATO zebrali się ambasadorowie państw Sojuszu. Przed naradą Polska złożyła wniosek o uruchomienie artykułu 4 traktatu północnoatlantyckiego. Decyzja w tej sprawie zapadła na porannym posiedzeniu Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych. Wejście Rosji na Ukrainę wprowadza stan zagrożenia w całej Europie, zwłaszcza dla Polski. Tak mówił w jedynce przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Michał Jach. I dodał, że stąd apel o ochronę ze strony na to. To znaczy, że siły natowskie mogą być użyte do wzmocnienia granicy, mogą być użyte do tego, ażeby nasz region został objęty tam specjalną obserwacją. Musi o tym oczywiście kierownictwo całego sojuszu podejmować decyzję. Rada sojuszu obraduje od 8.30. W południe sekretarz generalny NATO poinformuje o wnioskach z narady. Wieczorem w Brukseli odbędzie się nadzwyczajny szczyt z udziałem unijnych przywódców poświęcony rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie. Kreml został pociągnięte do odpowiedzialności, zapowiedzieli szefowie Komisji i Rady Europejskiej. Kolejne restrykcje będą się wiązały z ogromnymi i poważnymi konsekwencjami dla Rosji za jej działania. Ursula von der Leyen i Charles Michel zapowiedzieli, że restrykcje zostaną bardzo szybko przyjęte i będą w koordynacji z partnerami. Przewodniczący Komisji Europejskiej i Rady napisali o bezprecedensowej wojskowej rosyjskiej agresji na Ukrainę. Swoimi niesprowokowanymi i nieuzasadnionymi działaniami wojskowymi Rosja rażąco łamie prawo międzynarodowe i podważa europejskie i światowe bezpieczeństwo oraz stabilność, podkreślili liderzy unijnych instytucji. Wezwali Rosję do natychmiastowego zaprzestania działań wojennych, wycofania wojsk z Ukrainy i pełnego poszanowania jej integralności terytorialnej, suwerenności i niepodległości. I dodali, nie ma miejsca w XXI wieku na takie użycie siły i przymusu. Beata Plomecka, Polské rádio, Bruxela aktualności W związku z napaścią Rosji na ukrainę prezydent zwołał pilną naradę z rządem. Od godziny w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego Andrzej Duda rozmawia z premierem, ministrami, dowódcami sił zbrojnych oraz szefami służb specjalnych. Wcześniej w reakcji na działania Rosji prezydent napisał na Twitterze, że mimo wysiłków wspólnoty międzynarodowej, Ukraina padła ofiarą brutalnej, niesprowokowanej i nieusprawiedliwionej rosyjskiej napaści. Współdziałamy z naszymi sojusznikami z NATO oraz Unii Europejskiej. Wspólnie odpowiemy na rosyjską brutalną agresję i nie pozostawimy Ukrainę bez wsparcia, dodał prezydent. Także premier Mateusz Morawiecki napisał w mediach społecznościowych, że Europa i wolny świat muszą powstrzymać Putina. W związku z działaniami zbrojnymi MSZ wzywa obywateli Polski, którzy przebywają na Ukrainie do natychmiastowego opuszczenia jej terytorium. Resort dyplomacji apeluje do Polaków o bezwzględne zarejestrowanie się w systemie Odyseusz. Wszystkie ważne informacje są na stronach ministerstwa, mówi rzecznik rządu Piotr Miller. My do dłuższego czasu już zalecaliśmy, żeby w ogóle na teren Ukrainy, jeżeli nie jest to konieczne, w ogóle się nie udawać. I oczywiście w tej chwili sytuacja na Ukrainie jest bardzo poważna. W związku z tym oczywiście zależnie od tego, kto jak uznaje swoje przywiązanie do aktualnego miejsca, w którym jest na Ukrainie, to musi o tym decydować. Natomiast oczywiście sytuacja jest bardzo poważna. Mamy do czynienia z konfliktem zbrojnym, więc w takiej sytuacji oczywiście należy podejmować decyzje, które chronią przed zagrożeniami w tym zakresie. Rana rozpoczęła się ewakuacja polskiego konsulatu w Odessie. placówki dyplomatyczne będą działać tak długo, jak tylko będzie to możliwe, informuje rzecznik rządu, zastrzegając, że wszystko zależy od rozwoju sytuacji na Ukrainie. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.